Wers 27 sehen wir, dass Paulus den Einsatz des Sprachenredens eingrenzt. Teraz będziemy kontynuować od 27 wiersza, gdzie widzimy, że Paweł ogranicza, po, ogranicza pole działania tego daru mówienia językami. Er sagt, maksimal zwei oder drei. Czyni to tym, mówiąc, <coughs> że to powinni czynić dwaj lub najwyżej Trzy osoby, Und dann I, i jeśli to po kolei, Durch wir z tego e, komentarza możemy wnioskować, in der sogar hat. że Koryntianie widocznie w zgromadzeniu gadali jeden przez drugiego, kann nicht sein, nicht. a to jest niemożliwe w zgromadzeniu. Paweł sagt das ganz klar nacheinander. mówi, że to ma być po kolei. Und dann er es mit einem I znowu łączy to z wykładowcą, z tłumaczem. Denn sonst würden die Gaben nur zum Einsatz kommen? Bo jeśli mówienie w języku jest tylko tak praktykowane, to ten dar się odzwier odzwierciedla, ohne dass die Anwesenden auch verstehen, was gesagt wurde. Ale słuchacze nie mają żadnego pożytku z tego. Das wäre so, dass die Kinder verstand würden. To oznaczałoby, że wszyscy nie wzrastaliby duchowo i byliby dziećmi, co do e, rozumu, tak. No. Es auch sein, dass kein da war. Ale mogła być taka sytuacja, że nie było wykładowcy, nie było tłumacza. Dann sollte Wtedy że pokazuje wyraźnie, że ten, który chciał mówić w języku, miał się po prostu powstrzymać. Nie miał es, mówić. Es dass es nicht heißt. Ciekawe jest też, że tu nie czytamy o tłumaczu, tylko o wykładowcu. Cieszę się, że mam dobrego tłumacza. Ale tutaj nie jest mowa o tłumaczu, tylko jest mowa o wykładowcu. Widzimy, że to słowo sięga znacznie dalej. Wtedy ten, który chciał mówić językami, nie mając takiego wykładowcy, miał milczeć. 28. I, ale niech mówią samym sobie i Bogu. Wie sollte denn das passieren? Jak to jest możliwe? Jak można to czynić? Więc taka osoba miała po prostu komunikować osobiście e, e, z Bogiem. Wann konnte das geschehen? Jak to było możliwe? In einer pause. Die Geschwister waren als Versammlung zusammen und jetzt war eine Pause, das heißt, keiner der Brüder sagte etwas und dann hatte er die Möglichkeit, in dieser Pause im Sprachen zu reden. Na Aber przykład das im schweigen. Na przykład możecie sobie wyobrazić z przerwę zgro, z godziny zgromadzenia, mhm. kiedy nikomu nie przeszkadzał, taka osoba mogła sobie sama z Bogiem rozmawiać, obojętnie jakim języku, ale. E, Osobiście. Ten kończył vers 29 und zobaczył, dass propheten angesprochen werden. W 29 wierszu mowa jest o proroków. Auch da wird eine Einschränkung gemacht 2 oder 3. Też i tu Paweł ogranicza to działanie, mówiąc o dwóch lub trzech. Propheten są personen, die weissagen. Prorocy są osoby, które prorokują wypowiadają słowa prorocze. To znaczy wypowiadają Słowa Boże, które są bezpośrednio skierowane do nas, do słuchaczy. Und dann gibt's einen zuwatz, zu, äh, satz, die I czytamy to, y, cieka ten ciekawy dodatek tutaj w XXIX wieczu, że inni niech osądzają to mówione. Was Sie Co mają osądzać albo oceniać? Czy mieli oceniać, że to, co było mówione, jest zgodne z nowoczesnymi teologiami tego czasu? Z pewnością nie. Bo jedyną miarą naszej oceny jest Słowo Boże. Wird auch nicht I też nie oceniamy brata, który mówi, sondern die Aussagen, die er macht. Tylko oceniamy słowa, które ten brat wypowiada. Kiedy Paweł przyjechał do Thessaloniczan, to Pismo nas uczy, że Tesaloniczanie przyjęli to słowo, które słyszeli. Ale czytamy, że ci z Berei byli jeszcze bardziej szlecha, szlecha, szlachetnego usposobienia bensu untersucht ob es sich also fehlte ob oni y, rzeczywiście badali pisma czy to co było mówione tak się zgadzało paulus hat also in apostelgeschichte 17 ist es übrigens to czytamy w dziejach apostolskich w 17 rozdziale gesprochen, und sie anwesen haben das verglichen mit dem Bis dahin Więc co to oznaczało? Paweł do nich przemawiał, a obecni po prostu to, co słyszeli, porównywali z ta, wtedy spisanym Słowem Bożym. Das war das richtige, Takie das jest dobre usposobienie. Oczywiście każdy z braci jako mówca ma swój też, powiedzmy, styl mówienia, przemawiania. To i nie to naszą rzeczą, żeby krytykować styl brata albo po prostu niemiłosiernie krytykować go za to. Ważne jest, aby ten, który mówi, obojętnie jaki ma styl, e, mówił tak, żeby Bóg był uwielbiony i żeby słuchacze otrzymali zbudowanie duchowe. Paweł sam poddał się pod tą ocenę słuchaczy. Paweł sam powiedział w pewnym wierszu, że przemawiał jako do rozumnych w Koryntian 11 rozdziale, to czytamy. Niech wy oceniajcie sami. Pierwszy Koryntian 10 rozdział. Tam to znajdziemy, 15. na przykład piętnasty wiersz, przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, ocencie sami, co mówię. Kiedy Paweł, albo kiedy już jakiś czas temu rozważaliśmy tu dziesiąty rozdział wspólnie, aber sie waren es nicht. To już wtedy zauważyliśmy, że Koryntianie powinni być rozumni, ale y, niestety nie byli. Sie waren sie waren byli mm, niedojrzali, byli cielesnego usposobienia. In sagen. W, w trzecim rozdziale już im o tym mówił. Trzecim rozdziale już im o tym mówił. A mimo to Paweł, wiedząc, że oni byli w takim niedojrzałym stanie duchowym, Paweł poddaje się nawet pod ich ocenę. Więc widzimy, jakiego pokornego usposobienia Paweł był. Chociaż sam był apostołem. I miał szczególny autorytet. 30 wiersz. Jeśli by Lecz, jeśliby ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Geht es um eine to, co Słowo Boże nam tu pokazuje, jest to, że istnieje pewien, pewna kolejność działania. Proroctwa są szczególnie ważne ale wtedy istniała rzecz, która była ważniejsza niż proroctwa. To były słowa objawienia. To były słowa, słowa Bożego wtedy nieznane, które Bóg bezpośrednio objawiał słudze i On przekazywał to innym. W 26 wierszu już o tym czytaliśmy. Haben gesagt, dass es heute nicht mehr möglich ist. Widzieliśmy, że już takie objawienia dzisiaj nie ma. Das Wort Gottes ist abgeschlossen. Z tego powodu, że Słowo Boże jest zamknięte jest zupełny. Das Wort der Weissagen haben wir noch aber nicht mehr die Offenbarung. Słowa prorocze jeszcze istnieją, ale słowa objawienia już nie. Wir sehen auch hier, wir müssen nüchtern sein, den Maßstab des Wortes Gottes. I tu nas uczy, uczymy się z tego, że musimy też i w takich rzeczach być trzeźwymi i po prostu przyjąć miarę i Słowa Boże. Słowa Boże. I teraz Słowo Boże nas uczy, że wszyscy możecie prorokować, ale jeden za drugim. Znowu wskazówkę na to, że nie mieli paplać jeden przez drugiego. Nie ma też ograniczeń. Też nie, jest tutaj, nie czytamy tu takie słowa, że jeden w ogóle nie mógł, drugi mógł. Nie, każdy, każdy miał i mógł, ale po kolei. A jaki jest cel zbudowania, żeby wszyscy się uczyli? to nam przypomina służbę, którą ma nauczyciel, nauczając i dalej 31 wiesz, aby wszyscy e, zachęty doznali albo pocieszenia. To nam przypomina bardziej służbę pasterza. W liście do Efezjan, gdzie te dary są wymienione, pasterzy i nauczycieli, to te dwie osoby są ściśle ze sobą złączeni w czwartym rozdziale. I bardzo podpadające jest to, że tutaj często czytamy słowa wszyscy. Bóg przez poselstwo, które zwraca, zawsze chce osiągnąć wszystkich, dotrzeć do wszystkich. ich wüste alles. Wyobraźcie sobie, że ja bym wiedział wszystko. Znał wszystko. To mimo to Bóg mnie wzywa, żebym był otwarty na słowo, które ja słyszę i się uczę. Bo wszelkie słowo wypowiedziane jest w pewnym sensie znowu nowe, nową zachętą dla mnie. Der Geist Gottes möchte neue reakcjons aufgrund dieses Wortes Duch Boży chce przez słowo swoje e, wywołać nowe, zbudzić nowe reakcje wobec Niego. Chce na nowo mnie wzmocnić wewnętrznie. Chce ponownie mnie pocieszyć. Wczoraj już rozważaliśmy to, że ten dom, te domy budowane były, e, można powiedzieć zalane, no, ta woda przelewała się wzdłuż tych domów, obok tych domów. Das ganz sein kann in zu to nam wskazuje na sytuację naszego życia, gdzie staje się bardzo trudno mm. e, stać na pewnym gruncie jako chrześcijanie. In der Lehre. I ponieważ tak jest, tak bardzo potrzebujemy wciąż na nowo tego utwierdzenia w nauce, Auch immer wieder trösten lassen i pozwolili się ją pocieszyć. jaki samotny był Paweł. Alle, die in sind, haben sich von mir abgewandt. Czytamy, że wszyscy, którzy byli w Azji, odwrócili się ode mnie Hat Paulus dir nochmal zugehört? Wie? Hat Paulus mal zugehört, als andere Brüder sprachen? Czy wiemy, że Paweł słuchał, kiedy inni bracia mówili? Römer 1 Römer 1 Vers 11 Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistige Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Das ist aber, um mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist. 11 wiersz, pierwszy rozdział. Pragnę bowiem ujrzeć was, aby mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla... Proszę? Werset 11. 1.1. Przez obo... E, dar łaski dla umocnienia was, to znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. Paulus selbst zeigt uns hier, dass ihr durchaus z tego wiersza wynika, że Paweł rzeczywiście też sam oczekiwał pociechy od strony innych, że nie tylko on przemawiał, tylko też inni. Jeszcze jedna myśl co do tego słowa, aby wszyscy się uczyli i byli pocieszeni, 31 wiersz. Jest ist sicherlich gut, wenn wir auch worte an die jüngeren haben. Na pewno jest dobrze, kiedy głosimy Słowo, żebyśmy też mieli Słowa dla młodszych. Ale z pewnością byłoby to błędnym postępowaniem, jeśli nasze głoszenia były, byłyby tylko i wyłącznie na poziomie szkółki niedzielnej, dziecięcej. A teraz 32 wiersz, gdzie czytamy, że duchy proroków są poddane prorokom. Co to znaczy? To znaczy to, że ja, jako mówca, pchając się do przodu, nie mogę powiedzieć, tłumaczyć się zawsze, że ja koniecznie musiałem mówić. Nie, słowo nam pokazuje, że duchy proroków są poddane prorokom, to znaczy ja jestem też trzeźwy w tej służbie, wykonując je jako wierzący. To 25, Z przypowieści, 25 rozdział. Przeczytamy. Sprób 25, vers 28, 2. Wieso na ganz wiersz? 25 rozdział, 28 wiersz. Człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. Wir müssen uns im Dienst auch beherrschen. To znaczy, że nawet i w służbie musimy nauczyć się opanować. Są osoby też służo, takie, które służą w głoszeniu słowa, które są szczególnie uczuciowe. Uczucia to są dobre rzeczy, to jest do, dobra rzecz. Bóg nas tak wyposażył, tak nas stworzył, że mamy uczucia. Ale jeśli jesteśmy tylko już sterowani uczuciami, to wtedy staje się to niedobre. Te, te wiersze uczą nas, że też pewna trzeźwość jest konieczna. nicht beherrscht, wir müssen uns Więc to, co tutaj się też uczymy, jest to, że nie ktoś nad nami panuje, lecz my musimy się opanować sami. Bo inaczej, tak jak z 33 wiersza wynika, nastaje nieporządek. A Bóg nie jest bogiem nieporządku, ale porządku. Oh, oh. Oczywiście to nie jest tu napisane. Nawet für nie rozumie Polski. to tak znowu ożywia troszkę. die pismo nas uczy, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Ordnung kann ich mit dem Panzer herstellen. Porządek mogę ustanowić za pomocą czołga. Als ich junglicher war, da war gerade Prager Frühling. Kiedy ja byłem młodzieńcem, to był tak zwane e, Proszę. Prag, Prag Prager Frühling. Das wiosna. Und und da wurde die Ordnung in Jugoslawien niedergezwalst durch die russischen Panzer. I tam e, nieporządki albo porządki e, w Jugosławii zostały po prostu przejechane, zmiażdżone za pomocą czołgów rosyjskich. So Albo w, w Czechosłowacji. Tak też można e, budować pewne porządki. Das ist die form, to jest najprostszy sposób budowania porządków. Ist die form. Najbardziej brutalny sposób. Nicht mit dem Geist, der Liebe und des to nie działo się za pomocą ducha e, miłości i pokoju. Wäre völlig unpassend für solche, die von Gott so reich gesegnet sind. To byłoby e, zupełnie niestosowne dla takich, którzy są błogosławieni przez Boga. Gott ist Frieden, er ist unantastbar von allen. Bóg e, jest mm, Bogiem Pokoju, i nietykalny przez innych. I so sollen auch wir im Frieden vor ihm sein i taki my powinniśmy być w pokoju przed Nim. Wtedy nie raz może nawet jesteśmy w stanie znieść też pewne reakcje nieduchowe innych. Pan nam da pomocy, żeby porozmawiać może z niejednym bratem o pewnych trudnościach. Ale najważniejsze byłoby, żeby wcześniej się pomodlić o tą sprawę wir sind verantwortlich für das zusammenkommen als brüder ist ich mir odpowiedzialny za nasze zebranie jako bracia und alles soll dieses charakter des friedensgottes haben i wszystkie spotkania powinny mieć charakter tego pokoju bożego paulus sagt nicht nur dieses den korintern sondern allen versammlungen der heiligen Paweł tutaj wyraźnie podkreśla, że to nie dotyczy tylko Koryntów, ale wszystkich zgromadzeń świętych. Tak czytamy tutaj w 33 wierszu. To jest bardzo ważne, bo to kilkakrotnie w tym liście występuje, to słowo, że to jest zwrócone do wszystkich zgromadzeń Bożych, nie tylko do Koryntów. On jako apostoł w mocy i autorytecie Bożym mógł tak powiedzieć. Dlatego jest to tak ważne dla nas, żebyśmy czytali Słowo Boże modlitwą. Bóg nie jest kimś, który chce nam zrabować, kraść coś dobrego. Zacieśniając nasze życie, Zabierając nam możliwości, er zu einer dann ist das immer eine nie. Jeśli Bóg nas w pewnym sensie wzywa do tego, żeby y, doświadczyć pewnego ograniczenia, to jest to zawsze ku naszemu błogosławieństwu. <głos> <głos> I to staje się wyraźne też w następnym urywku teraz. Paulus sagt, die Frauen sollen schweigen in den Zusammenkunft. Paweł, te, Paweł mówi teraz dalej od 34 wiersza, że niewiasty mają milczeć w Czy um, kobiety są mniej wartościowe niż mężczyźni? Nein. Wir sind alle gleichwertig vor Nie. My jesteśmy wszyscy równomierni w oczach Bożych. was mam co ja mogę do tego, że ja y, urodziłem się jako mężczyzna, moja żona jako kobieta to zadecydowała suwerenność Boża, która nas takimi stworzyła ale jesteśmy tak samo i równowartościowi w oczach Bożych w ich Jezusie Chrystusie wszyscy zostaliśmy uczynieni godnymi w oczach Bożych ale co do naszej, powiedzmy, rangi, Bóg dał różne pozycje w stworzeniu. List do Rzymian w pierwszym rozdziale wyraźnie to pokazuje. Widzimy, że najwyższy autorytet jest Bóg. To znaczy w pierwszym liście do Korintyna w 11 rozdziale. Później jest Chrystus. E, później jest e, mężczyzna. A później jest mowa o kobiecie. Pierwszy Koryntian 11. Paweł tak ustanowił, bo był wrogo usposobiony wobec kobiet, tak? Nie. To było tak napisane przez Ducha Bożego. To jest pewna zasada, która jest widoczna w stworzeniu Bożym. Bóg po upadku w grzech to e, po prostu dla dobra stworzenia ustanowił, położył w stworzenie. Z tego powodu mężczyźni mają inne zadania niż kobiety. I dlatego mężczyzna jest inny. In, inaczej stworzony jak kobieta. Pewien Nauczyciel kiedyś powiedział, jeśli tylko mężczyźni by wychowywali dzieci, to z dzieci by się zrobiły klocki z lodu. Punkt 1. Uns fehlt im Hinblick auf die Kindererziehung enorm etwas. Uns to znaczy, że nam jako mężczyznom brakuje coś w wychowaniu dzieci. I to druga rzecz, którą się uczymy, jest to, że tylko w uzupełnieniu mężczyzny z kobietą dzieci doznają wyrównoważone wychowanie. Ich spreche jetzt nur von den Grundsätzen. Ja teraz mówię tylko o co do zasady. bo jeśli Bóg zabiera do siebie jeden członek małżeństwa to auf die mit dieser enormen Aufgabe Kinder zu druga osoba tego małżeństwa może na pewno liczyć się z dobrocią Bożą, że uzupełni ten brak nawet w wychowaniu dzieci. Wie schöne zeugnisse haben wir in der Schrift im Hinblick auf die. Frauen? Ile miłych świadectw w Słowie Bożym czytamy też o kobiet, o kobietach, wo waren als gdzie nie jedna niewiasta była bardziej duchowa niż mężczyzna. Im Altym Abigail. W Starym Testamencie czytamy o Abigail. Eine Frau. Była wybitna kobieta. Maria von w Nowym Testamencie czytamy o Marii z Betanii. God. Bóg pokazuje takich niewiast takie kobiety, które były szczególnie duchowe osoby, mimo to, że Bóg im przydzielił inną pozycję w rangi w stworzeniu Bożym. Es ist nicht więc w zgromadzeniu nie pozwala im mówić. I ta myśl jest podkreślana tu szczególnie, z tego powodu, że ta myśl jest powtarzana tutaj. Najpierw Paweł powiedział, że mieli milczeć w zgromadzeniach, a po drugie czytamy w 34 wieczu, że nie pozwala się im mówić. To jest zupełnie, chodzi o zupełnie zwyczajne mówienie. Die in wären bo niektórzy po prostu e, e, tłumaczą to tak, że to dzisiaj już nie ma znaczenia, bo to dotyczyło Koryntian, bo tam kobiety były szczególnie e, gadatliwe. Das Wort haben wir Wort. Ale Słowo Boże nie mówi na żadnym miejscu o gadatliwości, es immer von dem normalen reden. tylko mówi tutaj o zwyczajnej mowie, nie pozwala im mówić. Jeszcze możemy do tego dodać drugi, pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Drugi rozdział, 12 wiersz. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać. Ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Also hier wird gesagt, sie nicht Więc tu wyraźnie jest powiedziane, że nie mają nauczać. Das sind die Gott hat in und in Liebe. Proste ustanowienia, które Bóg w swojej mądrości i miłości tak ustanowił. Chcemy je Uznawać. I każde serce, które na pewno miłuje Pana Jezusa, to chętnie e, powie swoje tak do też i tych pouczeń. Widzieliśmy, że e, jak najbardziej kobieta potrafi być bardziej duchowa niż niejeden mężczyzna. Może być nawet i bardziej. E, e, taka elokwentna. Sie hat als der Mann. na pewno um, przeżywa inne doświadczenia jak mężczyzna, das alles zu sagen, eben im auf den ale mimo to nie znaczy to nic, co do służby w zgromadzeniu tam ma milczeć. Sie soll ma być poddana, czytamy w 34 wierszu. Tak jak pierwszy list do Koryntian 11 rozdział pokazuje, ma przyjąć tą pozycję uległości. Tak jak mówi zakon nawet tu czytamy. Wenn wir auch kein direktes Gesetz haben bei den Zehn Geboten. W starym zakonie nie mamy bezpośredni, bezpośredni nakaz, który to reguluje gdzie to jest pokazane, to mimo to, to słowo tutaj zwraca się do tego, że cały Stary Testament już pokazywał, że kobiety miały przyjąć e, uległy, uległą pozycję. Przez setki i tysiące lat ten porządek w stworzeniu był wszędzie akceptowany. Wszędzie było tak, że kobiety były uległe. A to, co my przeżywamy dzisiaj, to jest absolutny wyjątek, gdzie szatan wszelkie te porządki postawił kompletnie do góry nogami. Bo szatan chce, żeby kobiety przejąły rzeczywiście prowadzenie, władzę na tej ziemi, a mężczyźni z niewieściały po prostu się dali prowadzić przez kobiety ale ist jest, jak ważne jest, żebyśmy się dali kierować przez słowo Boże. Żebyśmy pamiętali o tym, że kobieta jest tak samo wartościowa jak mężczyzna. Ale że mężczyźni i mają, kobiety mają różne zadania. I nawet i um, no jak to się mówi postawienie na tym samym poziomie mężczyzny i kobiety to nie jest zgodne z myślami Bożymi. Proszę? Równouprawnienie. Czytamy tutaj bardziej, że jeśli chcą się czegoś nauczyć albo dowiedzieć, to niech pytają w domu swoich mężów. Jest to rzecz, którą każdy wierzący mąż powinien zająć się przed małżeństwem, wenn heiratet, bo jeśli ktoś y, wychodzi z, no, się żeni, to musi się spodziewać tego, że żona przyjdzie do niego i zada mu pytanie mężu miły, jak to jest z tym wierszem tutaj i wtedy powinniśmy być w stanie dać odpowiedź oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystko wiedzieć bo ostatecznie Słowo Boże jest e, niezbadalne ale ten wiersz wyraźnie pokazuje że jako mężowie musie, powinniśmy rozpoznać naszą odpowiedzialność Czytamy dalej, że jest to, tutaj w polskim jest napisane przystoi w innych językach czytamy, że jest to hańbą dla kobiety mówić w Zgromadzeniu. Więc po raz trzeci tu jest powiedziane, że kobieta nie ma mówić w Zgromadzeniu. A jeśli teraz uświadomicie sobie, jak wygląda w dzisiejszym chrześcijaństwie. Na ilu kazalnicach dzisiaj stoją kobiety. Ludzie tego czasu po prostu się e, stawiają nad autorytet Słowa Bożego. Jeśli to byłaby opinia tylko tutaj spisana ludzka, ale gdyby Gott tak precyzy, tak deutlich to moglibyśmy to jeszcze zrozumieć, ale skoro Bóg tak wyraźnie o tym mówi, że mają milczeć, to nie możemy tego już zrozumieć. W tym nie objawia się życie nowe. To nie jest cześćwość duchowa. To nie jest miłość do Pana Jezusa i do Słowa Jego. I Paweł teraz zadaje to pytanie, czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło? To pytanie to jest takie pytanie trochę retoryczne, ironiczne. On chce tym pytaniem tylko powiedzieć, wy nie jesteście źródłem Słowa Bożego i nie tylko do was dotarło to Słowo. Ale on to, to, co chce powiedzieć, po prostu ujmuje w formie pytania. Czy tylko do was samych dotarło? Czy naprawdę nikt inny nie usłyszał słowa, że jak tylko wy? Innymi słowy, on chce powiedzieć, tu nie ma pole do negocjacji. Die te sprawy są wyraźnie przez Boga sformułowane, albo jesteśmy gotów przyjąć e, i poddać się pod e, pouczenie i napomnienie Boże, albo znieważamy Pana. 37, i teraz 37 wiersz. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, also, albo jest duchowy, ja Mann, den, prorok jest osobą, która stoi przed Bogiem w obecności Bożej żyje, Geistig, der ist, durch den zu duchowa osoba lub jest osoba, która jest um, przywykła do kierownictwa Ducha Bożego w swoim życiu, so erkenne ja das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist to niech uzna, że to, co wam pisze jest przykazaniem pańskim. Na pewno możemy to odnieść do 34 i 35 wiersza, ale byłoby to z pewnością trochę um, zawężone w pole myślenia. Te wiersze powinniśmy odnieść do całego rozdziału, o, czyli sogar auf die drei Kapitel, die wir ja als Einheit sehen müssen. Albo nawet na wszystkie te trzy rozdziały, które tu są z sobą złączone: 12, 13 i 14. Vers 38. 38 wiersz, da unterstreicht er nochmal den Ernst seiner Aussagen. Podkreśla jeszcze raz powagę tych słów. Wenn aber jemand ist, so sei unwissend. Jeśli ktoś. Tego nie uzna, albo jest w niewiedzy, to niech takim zostanie. Einer will. tutaj słowo Boże, innymi słowami chcę powiedzieć, jeśli ktoś się upiera przy tym być w niewiedzy, albo nie uznawać czegoś, zola to niech tak zostanie. Niech zostaje. Nie nie albo sam, sam nie jest uznany. W polskim słowku, nicht jest ähnlich im tak podobna myśl. Więc rozróżniamy, że to jedno jest niewiedza aufgrund z powodu braku pouczenia. Z taką osobą mamy obowiązek rozmawiać, aby ją poprowadzić dalej duchowo. Aquila i haben Apollos, który ein Mann war. Weitergeführt im häuslichen Bereich. Znamy Aquile i Priscyle. Aquila Prisyle, którzy um, zajęli się Apolosem, żeby go uczyć, chociaż to był bardzo uh, uh, mowny człowiek. Er hat das angenommen, on to, on to przyjął to słowo, to uczynie, und er hat das in seinem Dienst weiter verwandt. I to, co się nauczył, w służbie swojej stosował. Das ist das Normale. Taki jest normalny kolej rzeczy. Lernen, wir auf die Erde sind, immer besser, Wort Jak długo na tej ziemi żyjemy, coraz bardziej poznajemy Słowo Boże. Und dazu hat uns I po to Bóg nas też połączył. Wenn nicht will, Ale to, co tutaj Słowo ma na myśli, jeśli ktoś nie chce się uczyć, nie chce być uznany, albo nie chce czegoś uznać, respektujemy to. To niech tak będzie, respektujemy to, ale to niech zostaje e, w niewiedzy, nie uznaje, nie jest uznany. Jeszcze jeden wiersz z Jana 7 rozdziału, 17 wiersz. Wenn jemand chce tun will so wird er von der lehre wissen ob sie aus gott ist oder ob ich pełnić wolę jego ten pozna czy ta nauka jest z boga czy też ja sam mówię od siebie wenn jemand die willen gottes tun will pełnić wolę bożą so würde er wissen im hinblick auf die lehre die der Jesus verkündigt ob sie aus gott ist oder nicht to żyjąc w tym rozpoznaje, że to, co Pan Jezus mówił, to były rzeczywiście Słowa Boże. Tak jest do dzisiaj. Każdy szczerze nawrócony i szczerze w usposobieniu przed Panem rozpoznaje to, co jest od Pana, co jest od Boga. Jana 10 uczy nas, że Owce moje słyszą głosu mojego. Ich kenne sie. Ja je znam. I idą za mną. Die kennen Każda prawdziwa owca, każdy prawdziwy wierzący zna głos Pasterza, rozpoznaje ten głos i idzie za tym głosem. Vers 39 ist eine Zusammenfassung, 39 9 wiersz z pewnym streszczeniem, wiersz 40, tak jak też 40 wiersz erbiecht noch mal in einer sehr liebevollen Form. Papież jeszcze raz można powiedzieć e, zabiega o te serca korinthian, taki bardzo e, miłosny sposób, indem er sich als ein Bruder unter sich stellt und sie als meine Brüder anspricht. Ehm, Przedstawiając siebie samego jako jeden brat wśród nich, e, połączony z nimi. Das ist die Haltung, die immer zum Segen ist. Takie jest pokorne usposobienie, które jest zawsze błogosławieństwem. Er ermutigt uns zu sagen, Bóg zachęca nas, żeby prorokować. To manchmal 5 worte 10 sein. Słowa prorocze, tak jak się uczymy z tego listu, mogą być słowa cztery, pięć słowa. Ale jeśli są to słowa Boże, to możemy je wypowiedzieć? Wir nicht eine ganze zu Nie musimy koniecznie wypełnić samą godzinę naszym kazaniem. Gesehen, dass ist, dass zwei oder drei sprechen. Widzieliśmy z tych wierszy, że jest to możliwe, że mówią dwaj dwa lub trzej. Ale e, jako wniosek z tego nie możemy wyciągnąć, że w każdej naszej godzinie musi być zawsze tak, że dwóch lub trzech przemawia. Ale, ale Słowo Boże dało pewne takie ograniczenie, że dobrze byłoby się tego trzymać, żeby nie było ich więcej niż dwóch lub trzech w jednej godzinie przemawiających. Also, wir an den legen. Więc, więc ma być pewna gorliwość w naszych sercach i dalej mówi, niech e, e, językami mówić nie zabraniajcie. Zauważyliśmy, że w tym rozdziale częściej prorokowanie i mówienie w językach jest sobie stawianie naprzeciw, przeciwstawiane i tu w tym przedostatnim wierszu jeszcze raz to czyni. He er verbietet also das Sprachenreden nicht, więc niezabrania mówienia w językami. Können ja auch sagen, bei Brüdern sagen in Korinth, So viel viel schief gelaufen mit dem Sprachenreden. Wir machen das überhaupt nicht mehr. Zresztę można byłoby powiedzieć, że wietrzowy Korinthianie z tymi językami to było takie tak kiepsko wśród was. Kończymy to raz na zawsze. Nein, dem greift Paulus vor und sagt wird nicht nie, Paweł mówi wyraźnie, nie zabraniajcie mówienia językami. Ale nie um, skreślał to ograniczenie, które wcześniej dał. Wers 40, alles aber anständig. Ale 40 wiersz kończy tymi słowy, wszystko niech odbywa godnie i w porządku. Anständig hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir entsprechend unserer hohen Position uns würdig verhalten. To so w godne zwraca uwagę na to, że zgodnie z naszą pozycją, naszym powołaniem, które mamy przed Bogiem, powinniśmy chodzić. To się w allen Bereichen auswirken. Takie godne postępowanie będzie widoczne w wszystkich dziedzinach naszego życia. Im möge auf die Zeit im Imblick auf die Zeit und zu das Leben oder Nein, es geht hier um die Zusammenkunft. Es geht nur um die Zusammenkünfte Schwerpunktmäßig in 1. 14 zur Ach so. Czy to dotyczy czasu naszych zgromadzeń, dann werden wir rechtzeitig da sein. To będziemy się starać przyjeżdżać punktualnie. Dann werden wir in einer inner Ruhe da sein. Wtedy będziemy by będziemy tutaj w, też w, z wewnętrznym takim pokojem, dann wird es nicht schleppend sein in den Zusammenkünften. Wtedy też nie będzie tak ociężale w naszych zgromadzeniach. Ale też nie będziemy gadali jeden przez drugiego. Po prostu jeśli jest godnie, to wtedy jest pewna atmosfera pokoju i taka dobra atmosfera duchowa. Na pewno zwraca to uwagę też na nasz ubiór. Żeby też i nasz ubiór był godny. Oczywiście od kraju do kraju są inne kultury i być może bywa to różnie. Jest to na pewno też różne od epoki do epoki, od czasu do czasu. Ale każdy szczery chrześcijanin na pewno rozróżnia to, co jest godne, od niegodnego. Und dann ist auch eine gewisse Ordnung da. Wie będzie, że będzie porządek wśród nas widoczny. To das heißt, alles ist an seinem Platz. Das to znaczy wszystko ma swoje miejsce. Gibt es ein gutes Miteinander zwischen den Gaben? wtedy będzie takie dobre współżycie wszystkich wśród tych darów można powiedzieć. Dann wird keiner sagen, ich brauche Nikt nie powie nie potrzebuję ciebie. Wird auch keiner sagen, ich bin nicht von dem Leib. Wie nikt nie powie ja nie należy do tego ciała. Nie, każdy z nas jest członkiem tego ciała. Każdy ma zadanie ku dobro, dobru zgromadzenia. Jest zobowiązany w duchu i usposobieniu miłości działać i, i wykonywać ten dar, damit auch tatsächlich co ist, was wir hier żeby rzeczywiście było wśród nas zbudowanie duchowe tak jak to widzieliśmy Würdig jetzt gerne noch für die restliche Zeit ein paar Gedanken sagen Kapitel Jetzt du was dagegen diese Verse vielleicht vorzulesen 1 Piotrus 4 werset 10 i 11 to są sehr passende verse Może przeczytamy jeszcze wiersze z 1 Piotra ja. Czwarty rozdział odnośnie tego, co teraz rozważaliśmy. Petrus, 4, 10, 11, sehr punkte. Dziesiąty i 11, 10 i wiersz. 14 sagt. Zum Teil sich. One są bardzo podobne, ale też uzupełniające.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 Jeśli eine Gnadengabe da ist, dann sollen wir damit dienen, nicht herrschen. Jeśli ktoś dar łaski Bożej, to mamy tym darem służyć, nie panować. Dienen ist die Tätigkeit, die nur der Heilige Geist in dem Leben der Glaubenden erfordern kann. Służyć to jest uosobienie, które tylko Duch Boży może wywołać w życiu wierzącego. Ein Ungläubiger kann nicht dienen. Niewierzący nie potrafi służyć. And a cieleśnie usposobiony chrześcijanin też nie potrafi służyć. Eine Sache des Herzens. Jest to usposobieniem serca, żeby służyć. Służymy wzajemnie. Das heißt, ich nehme den dienst meiner Brüder an. To znaczy, przyjmuję służbę brata mojego, a bracia przyjmują też moją służbę. Jest to pewną sprawą takiej wzajemności. So Jeśli tak czynimy, to jesteśmy dobrymi szafarzami. That, have, to, co posiadamy, ostatecznie nie jest naszą własnością to nie jest tak, że myśmy sobie zapracowali na pewien dar. Nie, już samo słowo dar pokazuje, że to jest nam dany prezent, który używamy. Paweł mówi to w Koryntian 4 o sobie samym. I widzimy w tym bo okazuje się rozliczna łaska Boża. My wszyscy tutaj. My wszyscy jesteśmy różni. Gott hat jedem etwas Gutes Ale Bóg wszystkim z nas coś dał ku, dobremu zgroma ku dobru zgromadzenia. I przez to, że jesteśmy różni, możemy się uzupełniać. Gar nicht Bo inaczej służba nie byłaby taka możliwa. mamy oczywiście czasami My często mamy takie przyzwyczajenia, albo takie myśli, że wszyscy powinni być jak my. To geht nicht. Das ist służba byłaby strasznie jednostronna. Wir selber annehmen wie wir sind my musimy zaakceptować takimi jakimi jesteśmy. Wir und auch so annehmen. Ale tak sind. samo musimy zaakceptować naszych braci i siostry. Ein ganz wichtiger Grundsatz Jest to bardzo ważną zasadą. eine ganz e, się kompletnie, ponieważ zerbrechen uznaje tego Persönlichkeiten weil Grundsatz Różnorodność to zawsze wynika z łaski Bożej. Jedenasty wiersz. Jeśli kto mówi, nie mówi jak Słowo Boże. To znaczy wszelka e, samowolna myśl jest wyłączona z góry. E, prezentowanie siebie samego jest zupełnie nie na miejscu. Dzisiaj ludzi się uczy, szkoli wręcz pod kątem die, prezentacji. Die Kinder an in der Schule, Już dzieci uczą się w szkołach. Und die die das weiter trainiert. A w życiu takim e, ekonomicznym szczególnie jest to szczególnie e, e, szlifowane. Das ist übrigens nichts neues, nicht? To jest niczym nowym. In der Geschichte gab es schon hervorragende Redner. Już w historii starożytnej by, byli wyśmienici mówcy. I die Juden, die Paulus anklacht, nicht? A Żydzi, którzy um, oskarżali Pawła wtedy, Die waren alle nicht auf den Mund to nie byli ludzie, którzy nie potrafili mówić. Und doch haben sie den A jednak wzięli ze sobą mówcę wyćwiczonego, tego ter, jak on po Tertulius. Tertul tertuliusa, tak? Wie das noch nicht? który był wzięty przez nich tylko po to, żeby przegadać swoją elokwencją Pawła. Tak chcieli co najmniej. Ale Duch Boży tak nie chce. Zawsze chodzi o uwielbienie Pana i zbudowanie wierzących. Więc to, co ma być wypowiadane w Zgromadzeniu, to są słowa Boże, a nie nasze myśli. Znowu tu jest mowa w 11. Wierszu o służbie. Służba jest też wykonywana w jakiej mocy? Czy to własnej mocy i sile? Nie, jest to moc, która pochodzi od Boga. Moja łaska wystarcza Tobie, bo moja e, moc wykonywana jest w słabości. Mhm. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg. Das ist das Ziel, das haben wir schon vorher gesagt. cel. Die Größe, die Vollkommenheit Gottes wird dargestellt im Dienst. wtedy wielkość i doskonałość Boża jest ukazywana w tej służbie. Und dass das in dieser Form so passieren kann, ist nur möglich durch Jesus Christus. I że to się tak dzieje jest możliwe tylko za pomocą Jezusa Chrystusa. Dem, die Herrlichkeit ist von Macht, und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit któremu chwała i moc należy na wieki wieków. Amen. Już dzisiaj um, Jezus Chrystus jest uwielbiany przez to, że objawia Boga. Geht in die ale to uwielbienie można powiedzieć przenosi się z wieki na następny wiek, to znaczy do wieczności. Werden wir aus der Zeit in die Ewigkeit geführt. I tak z czasu tego jesteśmy przeprowadzeni do wieczności. Chciałbym jeszcze przeczytać urywek z szesnastego rozdziału listu do Koryntian, mianowicie pierwszy do czwartego wiersza. A co do składki jest to 1 4 a co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszone wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę? A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli by uznano za wskazane, żebym ja się tam udał, pójdę, pójdą ze mną. Widzieliśmy, że w 1. 10. 11. rozdziale Korinta Mowa było o zgromadzeniu się na łamanie chleba. 1. Korinther 14 es darum, zusammenzukommen zu w 14 geht bardziej pokazane nam jest zgromadzenie się na głoszenie słowa Bożego? Und das Zusammenkommen als Versammlung ist auch a tutaj się uczymy, że zgromadzenia Boże połączone są też z biurkami pieniężnymi ku pomocy innych. Różne miejsca Słowa Bożego nam to wyraźnie pokazują. Możemy jeszcze przeczytać z Hebrajczyków, 13 rozdział. Vers 15 i 16. Piętnasty i szesnasty wiersz. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznaje jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. In vers 15 mamy <coughs> to, w 15 wierszu mowa jest o ofiarach pochwalnych. To czynimy, kiedy zgromadzamy się w niedzielę, żeby łamać chleb, obchodzić pamiątkę pańską. Pewnością nie tylko tam, ale tam w takiej najwznioślejszej formie. Ale szesnasty wiersz nam pokazuje, że nie mamy zapominać dobroczynności, bo takie ofiary Bóg, Bogu się podobają. Jeśli chodzi o uwielbienie, mowa była o ofiarach. A tu przy, tym, przy tej dobroczynności i pomocy też mowa jest o ofiarach. Przez obie rzeczy Bóg jest e, uwielbiony. Der Empfänger Gott in beiden Fällen. W obu przypadkach odbiorcą tych ofiar jest Bóg, sam Bóg. Durch das Lob direkt. Przez e, uwielbienie bezpośrednio. A przez to, że zbieramy pieniądze na pomoc innych, też Bóg jest uwielbiany. W sposób niebezpośredni. Indem wir geld zusammenlegen zum seines Werkes. Na przykład zbierając pieniądze ku dobru dzieło, dzieła pańskiego. Das ist nichts Takie zbiórki tu opisane nie są rzeczy nieważne. Paulus sagt in Korinther, in 2 Korinther 8, und 9, 2 kapitel, etwas über das Sammeln. W drugim liście do Koryntian Paweł hmm. dwa rozdziały, ósmy i dziewiąty, poświęca na to, żeby im wyjaśnić coś na temat zbiórki. Tam znajdujemy dwa takie istotne wiersze, które każdy z nas zna na pewno na pamięć. Ósmy rozdział, dziewiąty wiersz. Wir kenne die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er der reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogalceni zostali. Ten Jezus hat alles gegeben. Pan Jezus dał wszystko. Ein zweiter, Schlüsselvers, zweiter Korinther 9, vers 15. A drugi taki wiersz kluczowy w, drugim, w dziewiątym rozdziale tego listu. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. wiersz Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar jego. Und indem wir die Größe des Herrn Jesus und die Größe Gottes vor unserem Herzen haben, haben wir dann auch sicherlich eine Motivation zu geben. Jeśli w ten sposób przed oczyma mamy wielkość Bożą i wielkość Pana Jezusa, to zachęca nas to dawać. Was eine sammlung für die Heiligen. Tutaj dotyczyło to zbiórki takiej szczególnej dla no, poczet wierzących. Der hintergrund ist, dass die Gläubigen in hmm, historia nas uczy, że wierzący w Judei mieli pewne braki, przechodzili trudy. Raz przez prześladowania, przez głody, ale też z tego powodu, że wszyscy, tak jak się uczymy z dziejów apostolskich, e, oddali swoje posiadłości. Diese ist an die e, ta wiadomość dotarła do uszy e, innych wierzących. Und wenn wir wissen, dass Not da ist, dann dürfen wir helfen und dann jeśli helfen. słyszymy o brakach innych, to możemy i powinniśmy pomóc. Paulus za ten Gläubigen Galaterner von beschrieben, das finden wir im Galaterbrief. Pawł wierzącym w Galacji o tym pisał, to czytamy w liście do Galacjan. Co so sollten sie get Tak i oni teraz mieli zbierać. Es ist also eine Regelmäßigkeit eh, bei den bei den Sammlungen erfordert jetzt hier to rzecz która powinna odbywać się regularnie taka zbiórka jeweils eine Besonderheit dass diese der Geschwister in Tu dotyczyło to przypadku szczególnego z powodu tych e, trudności w których znajdowały się wierzący e, z Judei Paulus streicht den Gedanken Es sich um eine anordnung Paweł tu podkreśla to myśl, że to jest pewnym zarządzeniem, also etwas, pierwszy wiersz, auf jeden fall więc coś, co na pewno miało być wykonywane. Wann wird Kiedy zbieramy? An jedem Czytamy tutaj pierwszego dnia tygodnia. Als fejertag, nicht. Jako wierzący nie mamy takiego święta państw państwowego, można powiedzieć. Die zeigt uns nicht, dass wir Pisma nie uczą nas, że mamy obchodzić jakieś święta, Aber ein Tag ale jest jeden dzień, który szczególnie e, um, jest ważny dla nas. Ist erste Tag der to jest właśnie ten pierwszy dzień tygodnia, kamen, um gdzie wierzący zgromadzali się, żeby łamać chleb. I na tym i tego dnia każdy, tu czytamy, miał odkładać. Więc kto nie może nic wkładać do woreczka? Z wierzących każdy może coś wkładać. Czytamy tu, że ma odkładać u siebie. To znaczy, że odkładanie i dawanie na Panu to jest bardzo osobistą sprawą między mną a Panem. Also eine Regelmäßigkeit da. Więc z jednej strony Bóg tutaj uczy nas, że powinna być pewna regularność, eine ist da. ale że jest to rzeczą osobistą, ale że jest to rzeczą i można powiedzieć, że nie dotyczy to też nikogo innego. Samle Ile my dajemy na przykład. Je nachdem er hat. Niech zbiera u siebie, e, co może zaoszczędzić. Die Schrift sagt nicht 10%, wie das im Judentum. Słowo Boże w Nowym Testamencie nie uczy nas, że muszą to być 10%, tak jak w Starym Testamencie. Das neue testament lässt alles offen. E, nowy Testament jest... E, Pozostawia nam tą wolność, można powiedzieć. A wiemy, że nawet i w Starym Testamencie niektórzy Żydzi dawali znacznie więcej jak 10%. Znamy to. Ta wdowa, która miała już tylko 2 grosze, ona, można powiedzieć, dała 100%. Nie, wdowa, która Pismo nie nakazuje nam, że mamy czynić tak samo. Ale, ale Pan Jezus jednak mówił do uczniów, popatrzcie na tą wdowę, ona dała znacznie więcej. My Oczywiście mamy dbać o potrzeby naszych rodzin, naszych krewnych. Też i w tym nie możemy być nieczeźwi. Ale możemy ale też z naszych możliwości mamy wspierać dzieła Pańskiego. Żeby nie, kiedy ja przyjdę, żeby nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjadę, składki wnoszono. Można się bardzo łatwo przyzwyczaić do tego, żeby nie dawać niczego. Że może tylko nosimy się z takim życzeniem, jak Koryntianom. Oni tak sobie to postanowili w sercu, że chcieli wspierać dzieła pańskie, ale nigdy do tego nie dochodziło. Paweł musiał ich pocieszyć tym Słowem, żeby też i co do tej sprawy czcić pana Vers 3. Trzeci wiersz 3 wiersz die, die irgend ihr für tüchtig achtet mit briefen senden a gdy przyjdę poślę z listami tych których uznacie za godnych um, aby odnieśli wasz dar do jerozolimy nie daj mi das geld ich bring's weg Paweł nie powiedział tutaj: Dajcie mi te pieniądze, ja je zawięzę. Nie, on mówi do nich: Wy, Koryntianie, sami wyznaczycie osoby, które mają te pieniądze zanieść. Szczególnie jeśli chodzi o sprawy takie finansowe albo pomocy finansowe, to słowo, że uczy nas szczególną staranność. Przeczytamy z 2 Koryntian 8, 21 wiersz. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Vers 21. Ja. Hmm. Tun, was 100 in Możemy coś czynić, co jest w 100% prawidłowe w oczach Bożych. Ale może jest to rzecz, która nie jest taka słuszna w oczach ludzi. Ale Słowo Boże nas uczy, że powinno być to tak, że to jest czyste w oczach Bożych i oczach ludzi. Tutaj chodzi o służbę sług. W dziejach apostolskich w szóstym rozdziale ich już znajdujemy. A takie minimalne warunki, które takie osoby miały spełniać, znajdujemy w pierwszym Tymoteuszu, trzecim rozdziale. To znaczy, te wiersze pokazują nam, że nawet słudzy wykonujący praktyczne służby miały spełniać duchowe warunki. Es nur eine war, Nawet chociaż spełniali tylko takie, można powiedzieć, ziemskie zadania. Sein, to jednak musiały to być osoby kierowane przez Ducha Bożego. A czwarty wiersz mówi, jeśli uznano za wskazane, żebym ja się tym tam udał, Pójdę ze mną. On nie wiedział jeszcze, czy miał pojechać do Jerozolimy, ale jeśli by miał jechać, to mieli pójść z nim. On, on można powiedzieć, pozostawia decyzję tej sprawy w zgromadzeniu w Koryncie. I tak jest słusznie die Diakone werden gewählt von der Versammlung. Bo diakonowie byli wybrani przez zgromadzenie. I die haben den geistigen Dienst in den Versammlungen. Wer das Wort verkündigen soll, da haben wir kein Recht in irgendeiner Weise einzugreifen. A jeśli chodzi o um służbę taką duchową, kto głosi słowo i co nie mamy prawa żeby w to ingerować. Aber hier sehen wir, dass die Diakone durchaus gewählt werden. Ale tu widzimy, że diakonie byli wybierani pass du einmal zusammen jeszcze das treczae te myśli 1 korinter 14 war aufbauung pier korinther 14 rozdział widzieliśmy pewne zbudowanie, jeder jeder wird ermutigt każdy jest pocieszany in Gleib, sich zum segen der ganzen einzusetzen żeby służyć w tym ciele ku błogosławieństwu tego ciała aber gleichzeitig haben wir die verantwortung ale równocześnie widzieliśmy też, że każdy ma odpowiedzialność, bo przywileje i um, odpowiedzialności zawsze są złączone. To nie tylko doprowadzi do zbudowania wierzących, ale też do tego, że nawet niewierzący widząc to są doprowadzenie do poznania Boże, Bożego. Jak błogosławione skutki ma stosowne użycie darów Bożych. in 1 Korinther 16 haben wir uns ein wenig über die Tu w 16 rozdziale co nieco rozmyślaliśmy o składkach. Hier ist es nur ein ganz a tu, jest to, tu był to szczególny, było to szczególnym wydarzeniem ci potrzebujący wierzący w Judei, ale jest jeszcze wiele innych potrzeb, na które my moglibyśmy na przykład zbierać, A, ale też i dzisiaj są wierzący, którzy cierpią. I Pan cieszy się, jeśli mu w ten sposób stawiamy coś do dyspozycji. Pan naprawdę nie potrzebuje naszych pieniędzy. Bo on jest właścicielem wszystkiego. Czytamy w jednym wierszu, że srebro i złoto do mnie należą. Bydło na tysiącach gór. Ale on daje nam tę możliwość tak działać, żeby udzielać się w służbie, Boży, w służbie Bożej, w dziele pańskim. A on jest zawsze królewskim e, wynagradzającym. I to, co my wkładamy nawet do woreczka w niedzielę, to nie zapomnijmy o tym. To nie zapomnijmy o tym. To to co dajemy wcześniej i tak otrzymaliśmy od niego. David powiedział kiedyś z twojej pełni daliśmy Tobie, oddaliśmy Tobie. Paulus geben Paweł napisał dawanie jest e, bardziej błogosławione niż branie. weniger. Osoba cieleśnie usposobiona powie, no wtedy będę miał mniej. Der Geist eine ganz tiefe Ale wierzący, duchowo usposobiony, wie, że ben, będzie wtedy odczuwał duchową radość, czyniąc tak. Mit hat er mit dem Gott. Bo nawet w takiej służbie, w brakach i potrzebach, mamy społeczność z wielkim Bogiem. Und Segen geht I jaka, jakie błogosławieństwo z tego wychodzi? Die die Geld empfangen. Sie Gott? Wierzący, którzy otrzymują te pieniądze, wysławiają Boga za pomoc. Alle zu Ehre sein. I to uwielbienie na wieki będzie ku chwale Bożej brzmiało. So wir uns am Ende der Tage, tak na koniec dni czasu Kościoła na tej ziemi chcielibyśmy się zachęcić, żeby angażować się dla duchowych i materialnych potrzebach w dziele Pańskim. I powtarzamy jeszcze raz ten wiersz z 2 Koryntian 9, 15 wiersz. za Dank für seine unaussprechliche Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego.